Od dziecka jestem wielkim miłośnikiem filmów o zombie. Wychowałem się na pierwszej trylogii George'a Romero i choć w tej chwili Romero uśmiercił już własną legendę, to nie zmienia faktu, że jego pierwsze filmy wywarły spory wpływ na wiele osób, w tym także na Roberta Kirkmana. Komiksową serię Żywe Trupy lubię. Staram się czytać w miarę systematycznie, ale jednocześnie mam dość spore braki, gdyż jak dotąd przeczytałem jakieś 7-8 tomów z 14 wydanych. Serial telewizyjny The Walking Dead także oglądam z przyjemnością, choć pierwszy sezon w kilku miejscach lekko mnie zawiódł, drugi póki co prezentuje bardzo wysoki poziom pomimo odejścia twórcy Franka Drabonta. Wieść o rozszerzeniu historii na kolejne media, tym razem książkowe, początkowo przyjąłem sceptycznie, ale trwało to jakieś 5 sekund. Myślałem, że ma to być powieść promująca serial, a tego typu literatura zwykle jest dość niskich lotów. Szybko zrozumiałem, że serial i książka idą dwoma różnymi drogami. Zauważmy, że ani polskiego wydania, ani oryginalnego nie zdobią serialowe kadry, choć polski wydawca zachował serialowe logo. Nie wiadomo, czy w serialu w ogóle pojawi się kiedyś postać gubernatora, bo nie wiadomo, jaką drogą pójdzie serialowa opowieść. Komiksy, które dotąd miałem okazję przeczytać, przybliżyły mi już jednak dość mocno tego bohatera i z ogromną przyjemnością zasiadłem do lektury przedstawiającej genezę tego Schwartz charaktera. Autorem książki jest Jay Bonan Singa, którego ja osobiście nie znam, ale za samą historię, którą pisarz zmienił w prozę, odpowiada Robert Kirkman, czyli twórca serii, a to gwarantuje, że książka będzie spójna z komiksem. Polską okładkę wykonał Robert Sienicki i ja osobiście jestem nią zachwycony. Pierwsze wrażenie może nie rzuciło na kolana i trochę obawiałem się, czy taki styl trafi do masowego czytelnika. Ale z każdą kolejną chwilą coraz bardziej mi się ona podobała. A trzeba zaznaczyć, że grafika jako całość, która chyba jeszcze nigdzie nie została przedstawiona szerszej publiczności, no robi ogromne wrażenie. Kolejnym pozytywem polskiego wydania jest w napisany przez Pawła Deptucha. Paweł wiele lat temu mocno udzielał się na naszym forum horroru i Stephena Kinga. Choć od zawsze był tym od komiksów. Brał udział w kilku zjazdach fanów, kiedyś trudnił się jako redaktor naczelny zaprzyjaźnionego serwisu Karpenoktem, a obecnie prowadzi świetnego bloga poświęconego komiksom Kirkmana oraz pisze do nowej fantastyki. Jeśli o czymś jeszcze zapomniałem, to z góry przepraszam. No i muszę przyznać, że po pierwsze jest to bardzo fajny tekst i gratulacje ode mnie dla Pawła, a po drugie bardzo fajne zagranie ze strony polskiego wydawcy. Bo to chyba raczej rzadkość, by polscy fachowcy w danym temacie pisali wstępy do zagranicznych książek. Na koniec kilka słów wypada wreszcie powiedzieć o samej książce. Osobiście jestem zauroczony tą powieścią i posunę się nawet do stwierdzenia, że z tych trzech mediów to właśnie wersja literacka trafia do mnie chyba najbardziej. Ich choć minimalnie, ale wyprzedza zarówno pierwowzór komiksowy, jak i wersję telewizyjną. Zacznijmy od tego, że książka idzie tym samym torem, co każda opowieść spod szyldu The Walking Dead. Jest to w głównej mierze dramat i historia ludzi, a całe postapokaliptyczne, horrorowe, brutalne tło no jest właśnie tłem. Choć i ono czasem wysuwa się na pierwszy plan, serwując nam bardzo brutalne sceny. Cała książka to tak naprawdę skondensowana, analogiczna historia do tej, którą znamy z kart komiksów. Towarzyszymy grupce uchodźców, którzy przyzwyczajają się do nowej sytuacji, stopniowo odkrywają nowy świat, stają przed wieloma ciężkimi decyzjami, a przede wszystkim próbują przeżyć, podejmując podobne decyzje do swoich komiksowych poprzedników. Różnica jest taka, że w tym konkretnym przypadku czytelnik z góry wie, że każda błędna decyzja przemienia głównego bohatera, a ciąg zmian prowadzi do narodzin gubernatora, czyli bardzo negatywnej postaci. Teoretycznie z góry wiemy dokładnie w jakim kierunku potoczy się cała historia i możemy jedynie śledzić losy bohaterów i oceniać czy cała przemiana została przedstawiona w sposób wiarygodny. W praktyce jednak twórcy zaserwowali nam w końcówce no dość konkretny twist, który nie powiem bardzo mnie zaskoczył, choć jednocześnie nie do końca jestem przekonany czy w tym przypadku zaskoczenie nie przysłania trochę braku wiarygodności w przemianie bohatera. Choć tak naprawdę żegnamy się z książkowymi bohaterami na początku drogi nowego gubernatora i na jego dalszą przemianę w postać, którą ostatecznie zobaczymy na kartkach komiksu, ma pewnie wpływ jeszcze bardzo wiele czynników w przyszłości. Tak czy inaczej ja jestem bardzo zadowolony z lektury. Świetne postaci, niezwykle realistyczny świat, tu warto wspomnieć o choćby jednym drobnym szczególe, na który zwykle nie zwraca się uwagi w opowieściach o zombie, a w tym przypadku był mocno podkreślany, czyli o zapachu, jaki cały czas unosi się nad światem. Bardzo obrazowo jest to tutaj opisane. Plus po prostu kapitalna historia z doskonale znanym klimatem. Książka pojawi się w sprzedaży 9 listopada, czyli w następną środę. Ale już dziś można zamawiać ją w sklepie Lamanita, do którego podlinkuję w poście. Sprzedaż w tym sklepie internetowym prowadzi wydawca książki Sinquenon i zaznaczyć trzeba, że jest to przedsprzedaż, bo książka wysyłana jest już od 3 listopada, czyli od dzisiaj. Gorąco zachęcam wszystkich miłośników dobrych książek, a jeśli lubicie komiks lub serial telewizyjny, to nie muszę Was zachęcać. Dla takich ludzi jest to lektura obowiązkowa. Pozostaje mi zatem życzyć przyjemnych wrażeń. Can you take me home?